Jest ze mną bzyk. Przyszłość polskiej informatyki. Bzyku, jak się bawisz? E... Cudownie zamarzam właśnie, więc dzięki temu tańczę. Ja, jak wszyscy jest fajnie. Próbowałem się dodzwonić do dema i wejść na Jana, ale mi się nie udało. I generalnie nikogo tu nie znamy, ale z lot gimnazjum bardzo fajny. Cieszę się, że przyjechałem. Dawno nie wiem, okazji spotkać gimnazjalistów. Chcesz coś dodać, może pozdrowić kogoś. Nie. Dobrze. Dobrze. Okay, jest ze mną Kater, znany rysownik komiksowy, utrzymujący się. Dzień dobry Państwu. Chciałbym się go spytać, Kater, jak się bawisz na ogólnopolskim zlocie gimnazjum? To najlepszy zlot gimnazjum, na jakim byłem. To wszystko? Tak. Chcesz kogoś pozdrowić? Nie, nigdy. A ty, łysypanie? Co? Chcesz kogoś pozdrowić? Albo powiedzieć coś o polskim znaczeniu gimnazjum? E, pozdrawiam wszystkie świnie, które są na polowaniu. Są polowane czy polują? Tak, są polowane. To źle. 20 świn już padło. 20 świn już tak. padło. To ja je pozdrawiam. Za dużo, ale pozdrawiam. jak? Okej. Ok. To to jest tym, tym klimatem. Nie mówcie wszyscy naraz! Ja... Jak, jak mam depresję, to czasami człowiek denerwuje się, nawet tych, których nie podmieni. Przepraszam za to, że... ale nie no. Co?! Co powiedziałeś? Nie wytrzymaj nas do sądu. śmierci. Jest... Najlepsza publiczność w historii. No, bo to jest to jest coś, co, co, co trzeba poczuć. Ja nigdy nie wydam tego na City. żadnego żadny album nie wyjdzie. Dlatego, że to jest coś, co trzeba poczuć po prostu na żywo, poczuć ten film, poczuć dywaną twarzy, wszystko. Zobaczycie zresztą. Momencik, momencik. On go! jest go! Okej. Okay. Okej. Okay. Yy. Zaczynam. Yy. Teraz od, od pierwszego dźwięku się będzie, proszę... No nie, nie, nie zamykajcie o to, bo to jest ważne, żeby... Ten, ale, ale chłońcie po prostu. I uwaga. hon grande oui Dobra wyłączam posiaro